Po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy. Poniedziałkowy wieczór, a na dworze coraz jaśniej się robi. My zapraszamy na audycję Sporting Klub Afera. Za mikrofonami. Samuel Kimmel. I Filip Szymkowiak. A realizuje nas Mateusz Szlas. Wracamy za momencik po chwili krótkiej muzyki. kolejna odsłona rywalizacji Lecha Poznań z Pogonią Szczecin w rozgrywkach Ekstra Klasy. Tam w 30 kolejce Lech Poznań wygrał 2-1 na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Zawsze to były takie spotkania rzeczywiście na szczycie, bo Pogoń w ostatnich latach przecież była drużyną raczej stopu, ale w tym sezonie nie wygląda to tak dobrze dla portowców i też to było widać na boisku od samego początku. Tak naprawdę Lech Poznań był tą stroną dominującą i przede wszystkim to co się rzucało w oczy to okropny brak skuteczności Lecha. Tutaj najpierw zacznę od drobnej korekty, bo to była 29 kolejka, czyli do końca zostało ich jeszcze 5, ale faktycznie to jest absolutny popis nieskuteczności Lecha Poznań w tym meczu. Wiele sytuacji zwłaszcza w pierwszej połowie i tylko jedna bramka, którą strzelił Antoni Kozubal w 35 minucie. Wówczas miał piłkę przed polem karnym, strzelił ją w stronę bramki i gdyby nie to, że ta piłka odbiła się od interweniującego Jana Biegańskiego, to nie trafiłaby pewnie nawet w bramkę, a jednak przelobowała interweniującego na przedpolu bramkarza Pogoni Szczecin, czyli Walentina Kożukaru i Lech wówczas w 35. minucie prowadził 1 do 0. To utrzymanie, to, ta przewodnicząca Waga utrzymała się aż do przerwy i wówczas Lech wyszedł na drugą połowę, chyba jeszcze bardziej zmotywowany. Jeszcze trzeba na momencik wrócić, bo doszło do takiej nietypowej sytuacji w składzie Lecha. W składzie nie ma dalej Antonio Milicia ze względów zdrowotnych, więc naturalnym zastępcą zdaje się zawsze jest Mateusz Skrzypczak, ale tym razem trochę inaczej wygląda defensywa Lecha, bo w miejsce Mateusza Skrzypczaka pojawił się nominalny prawo obrońca, czyli Robert Gumny. Ciekawe zagranie. Trochę takie okaże mi się z przesunięciem obecnie w karierze Tomasza Kędziory. No i na też pojawił się Plamen Andrzejew Pojawiła się informacja o urazie W dniu meczu Bartosza Mroska I to właśnie Bugar zastąpił Piłkarza Lecha W zasadzie tak, jak już zabawiliśmy się W sztab medyczny Lecha Poznań To warto wspomnieć, że Z niewiadomych przyczyn Nie było Mateusza Skrzypczaka nawet na ławce rezerwowych A Lechy miał takie szczęście Że Gumny Rozegrał kilka spotkań Jako środkowy obrońca w Augsburgu Kiedy miał swoją przygodę w właśnie lidze niemieckiej. Co prawda wówczas to była trójka obrońców, czyli trochę inny system. Wojciech Mońka wspominał też po meczu o tym, że Robert ma takie zapędy prawego obrońcy i musiał go cofać właśnie do jednej linii ze środkowymi obrońcami, ale finalnie no Lech stracił tylko jedną bramkę i to w drugiej połowie, o czym my wspomnimy właśnie teraz. Też trzeba, może jak już mówimy tutaj o, wywołaliśmy Roberta Gumnego, to posłuchajmy, Robert mówił po meczu, że Przewaga Lecha była widoczna. Z przebiegu spotkania myślę, że lepszym zespołem byliśmy, więcej kreowaliśmy i mogliśmy ten mecz dosyć spokojniej dowieść. To, że było tutaj 2-1, to bardziej nasza nieskuteczność w ataku niż wyrównane mecze. No bo dobry fragment gry portowców przypadł dopiero na 55 minutę. Do tego czasu Lech właśnie dominował. Cały czas oddawał strzały na bramkę. Dość powiedzieć, że w pierwszej połowie oddał tych strzałów łącznie 12, Dla porównania Pogoń Szczecin oddała tych strzałów zaledwie 2. Tutaj Płamen Andrzejew nie miał zbyt wiele do roboty. Tak jak wspomniał Robert Gumny, no to Lech cały czas dominował i dobry fragment portowców który przypadł na początek drugiej połowy wynikał głównie z tego, że Lechici cofnęli się pod własną bramkę i mieli problemy z oddaleniem tej gry właśnie od bramki bułgarskiego bramkarza, golkipera. Dokładnie. W ostatnim czasie zdaje się, że wszystkie te błędy w obronie musi łatać Wojciech Monika i nawet tutaj już tam przy tym kompletnym zamieszaniu w polu karnym nawet jemu nie udało się tej piłki wybić i do samego końca była nerwówka, żeby ten wynik tego spotkania dowieść, no bo portowcy rzeczywiście byli bardzo napędzeni, zmotywowani po tym zdobyciu bramki i Lech tak naprawdę już wcześniej mógł to spotkanie spokojnie zamknąć 3-4 bramki i rzeczywiście te, te, testować jakieś nowe e, rozwiązania w postaci wprowadzania na przykład do środka m, pola za Luisa Palme e, Timote'ego Umy, no, który nie da takiego, e, takiego popisu w ataku przecież jak Honduranin no i też zmiany na przykład Mika Isaka. chociaż on, ten, ten mecz dla, nie, dla niego nie był udany, no to Janika Niero raczej w buty Mika Lajsaka całościowo w, w, w przekroju całego sezonu przecież nie wejdzie. Jak już wspomniałeś o tym, że Timothy Uma wszedł za Hondurani. Ranina, no to można też Wspomnieć o tym, że styl gry Lecha Poznań, który opierał się Na cofnięciu i graniu na kontry Przyniósł skutek już w 62. Minucie, kiedy to właśnie akcję Podprowadził Ali Golizadek Podał w uliczkę w pole karne do Luisa Palmy, a ten strzałem po ziemi Pokonał bramkarza gospodarzy I dał prowadzenie 2 do 0 Chwilę później zszedł właśnie Za Timot jego umę. Tak, Później w 80. minucie, tak wspominaliśmy była bramka. To spotkanie też trwało o wiele dłużej ze względu na problemy zdrowotne bramkarza Lecha Poznań, ale ostatecznie wynik udało się dowieść i Lech Poznań jest liderem obecnie Ekstraklasy z 49 punktami na koncie. Przewaga trzech oczek zarówno nad Jagieloniem Białystok, jak i górnikiem zabrze. A do, o potencjalnej tutaj obronie i motywacji do obrony tego mistrzostwa polskiego po spotkaniu e, mówił o tym Wojciech Mojka. W każdym sezonie, nasz cel to jest mistrzostwo polskie. Gramy do wielkiego klubu i te wymagania trzeba spełniać. To, że jesteśmy zmotywowani, bardzo dobrze nas świadczy. Na te ostatnie mecze jesteśmy gotowi. Wspaniale byłoby też obraliśmy mistrzostwo z poprzedniego roku. Po 80. minucie rozgrywały się na boisku dantejskie sceny, no bo Lech stracił gola po strzale Paula Mukajru, i w 80. minucie tą inicjatywę przejęła pogonie Szczecin. Dodatkowo 10 minut dłużej graliśmy, jak wspomniałeś, i graliśmy też z bramkarzem, który miał problemy zdrowotne, mimo że to on zastępował Bartosza Mroska, wykluczonego z tego meczu. Na ławce był co prawda Mateusz Pruchniewski, ale nie można było wstawić go ewentualnie na bramkę, ponieważ Lech wykorzystał już wszystkie pięć zmian, o czym też wspomniał Nielse Frederiksen, czyli trener niebiesko-białych. Klamen pod koniec meczu miał bardzo mocne skurcze, które nie pozwalały mu chodzić. To było szalenie ważne, żeby pozostało na boisku, bo wykorzystaliśmy wszystkie zmiany. Gdyby zdarzyła mu się kontuzja, na bramce musiałby grać Gumny albo Janik Aniero. Wyjątkowo spokojna odpowiedź są. Frederiksen, Miałem taki obraz przed oczami w końcówce meczu. Myślałem, że ten nadzwyczaj spokojno za spokoju Niels Frederiksen wyjdzie z siebie i stanie obok na ławce trenerskiej. Cały czerwony tre... był trener. Też... Na konferencji prasowej trener nie zdradził, na kogo tak naprawdę krzyczał. Jest wiele teorii. Jedna mówi, że na fizjoterapeutów z tego powodu, że Płamen Andrzejew musiał zostać na boisku. Inni mówią, że krzyczał na swoich obrońców, aby ci nie podawali właśnie do Płamena Andrzejewa, który ledwo chodził, co było widać a jeszcze kazali mu zagrywać te piłki. No właśnie, też był pomysł, wspominał trener o Robercie Gumnym. Robert Gumnum, jak usłyszało od Antoniego Kozubala, że miałby stanąć na bramce, to był w ciężkim szoku, chociaż ostatnio widziałem, że zdaje się, że Mateusz Puchacz wstawił zdjęcie z Robertem Gumnym na bramce, więc chyba ten wariant był kiedyś testowany. No jak już jesteśmy przy Robercie Gumnym, to posłuchajmy jeszcze ostatni raz obrońcy Lecha, który skomentował ostatnią formę kolejorza. Z GKS-em pewnie nie wyglądał tak, jak do końca byśmy chcieli, a ten wyglądał całkiem obiecująco i tak czekamy na Legię i Legia przyjeżdża do lidera i najważniejsze są trzy punkty. Duma Wielkopolski po tym zwycięstwie ma na koncie 49 punktów, co daje może nie takie pewne, ale jednak pierwsze miejsce. Jest to przewaga trzech punktów nad Jagiellonią Białystok i Górnikiem Zabrze. Następny mecz to polskie derby. Odbędą się one przy Bułgarskiej z Legią Warszawa w niedzielę o 17.30. Na ten mecz chyba komplet biletów wyprzedał się w Niecałe kilka godzin. Dokładnie. Ja ostatnio też wtedy nawiązałem do Mistrzostwa Polskich zdaje się dzisiaj widziałem jakieś analizy żelech. Ma na to mistrzostwo 70%, chyba tak trochę wyolbrzymione. wiem jak te statystyki wyglądają. No zobaczymy, na pewno będzie to ciężkie, mecz szczególnie, że Legia Warszawa ostatnio zwycięstwo, remis z Górnikiem Zabrze, więc rzeczywiście podopieczni Marka nas złapali formę, a za ich wracamy do Was z kolejnymi informacjami. Tutaj idealnie układa się piosenka Faustyny Maciejczuk. Chcecie więcej, tak samo jak więcej mistrzostw Polski chce Lech Poznań.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 Chciałabym dzielić z tobą...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 Nie bądź mnie Nie Tak dobrze weekend nie wyglądał jak w przypadku lecha Poznań dla tej zielonej części Poznania, czyli dla warty Poznań Duma Wildy przegrała jeden do dwóch we wczorajszym spotkaniu z pod wyski biała Niestety warciarze przegrali. Natomiast pozytywną informacją jest to, że była dostawiona już ta kolejna trybuna, na którą była przeprowadzana zbiórka. Ładnie to wyglądało już w kamerach. Cała jakby ta strona naprzeciwko kamery jest wyłożona e, siedzonkami, chociaż one jeszcze nie były w sprzedaży, no bo e, świeciły pustkami, a zapotrzebowanie na to na pewno e, było. Przechodząc e, już do samego meczu, no to Warta przegrała, e, chociaż nie była aż e, nadto widocznie słabsza, miała większe posiadanie piłki i oddawała zdecydowanie więcej strzałów, bo 11 do 7, w tym 7 strzałów celnych na bramkę pod Beskidzia Bielska-Biała. E, Barcia żyw... Stracili pierwszą bramkę w 25 minucie. Dmitri Awiedziew lub Marcel Stefaniak faulował na rzut karny Krzysztofa Kolanko w 23 minucie. Nie wiem dokładnie, który z tych zawodników, no bo ten faul moim zdaniem był bardzo miękki i sędzia naprawdę musiał się postarać, żeby gwiznąć z tego rzut karny. A jak wiemy, w drugiej lidze nie ma waru, więc nie miał kto go cofnąć. Rzut karny na gola zamina, zamienił Marcin Biernat. Wykorzystał, wykorzystał ten stały fragment gry i pokonał Leo Przybylaka. A w 40 minucie swoją cegiełkę dorzucił, co ciekawe, wychowany Lecha Poznań, Oskary Tomczyk. W 40 minucie, tak wspomniałem, strzelił drugą bramkę dla zespołu gości. Też tutaj przywołać statystyki, to warto powiedzieć sobie też, że ta statystyka strzałów wygląda tak dobrze, ponieważ w drugiej połowie warciarze zaczęli dochodzić do głosu i to właśnie wtedy 8 strzałów siedemcelnych celnych, a w pierwszej połowie tych strzałów były tylko 3 i żaden z nich nie był celny, a też tutaj swoje przełożenie na pewno miało to, że trener wprowadził po pierwszej połowie czterech nowych, świeżych zawodników, ale zieloni tak naprawdę dopiero w 75. minucie zdołali odpowiedzieć, no i czasu już w końcówce zabrakło, żeby chociaż w, tej, w tym meczu wyrwać ten jeden cenny punkt. Co ciekawe, ta sytuacja w lidze drugiej układa się bardzo ciekawie, bo lider Unia Skierniewice przegrał swoje spotkanie z rezerwami Śląska Wrocław 0 do 2, a Olimpia Grudziąc sensacyjnie przegrała na wyjeździe z Sokołem Kleczew 0 do 1, więc tak naprawdę Zieloni nic nie stracili. Cały czas to jest tylko jedno oczko do drugiego miejsca. No a za tydzień też wiemy, że warta Poznań z tą zespołem z Grudziądza, czyli Olimpią Grudziąc, się zmierzy, więc tak będzie takie spotkanie na szczycie oto 6 punktów. No i też jak już tutaj jesteśmy przy sytuacji w tabeli, no to zieloni trzecie miejsce, 52 punkty na koncie. Jeśli chodzi o kolejny mecz Warciarzy zagrają A już wspomniałeś Z Olimpią Grudziądz Na wyjeździe w Grudziądzu Także myślę, że mamy tutaj temat Warty zakończony Ale możemy przejść do mniej wygodnego Tematu, o którym zdecydowanie Jest głośno w ostatnich dniach Tak samo jak głośno było na torze Poznań, który w tą niedzielę 19 kwietnia Zainaugurował sezon Można powiedzieć sezon na szybką jazdę a to wszystko mogło się nie odbyć z tego powodu, że główny inspektor ochrony środowiska zgłaszał duże zastrzeżenia co do tego jak, i jak głośno jest na samym torze no, sytuacja jest dosyć absurdalna, ja tutaj na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że chociażby tory włoskie jak Mąca, jak Imola, te tory znajdują się tak naprawdę w samym, przy samym centrum miasta na drugim końcu miasta ten hałas słychać, no ale jak najwidoczniej w Poznaniu, tylko te wymogi głośności są inne niż w standardach europejskich. To też duże oburzenie wywołało w ogóle w całym środowisku motorsportu. Robert Kubica pytano o to, wypowiadał się, że jak to można w ogóle taki jedyny tor w sumie w Polsce zamknąć, odbiegając już tego absurdalnego zamknięcia. No sezon, tor i sezon tak naprawdę na torze jest otwarty. No i sam... A może oddamy jeszcze głos Katarzynie Sakowskiej w tym momencie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 tak naprawdę obfitowało w różne wydarzenia. I były pokazy driftu, pokazy samochodów japońskich, klasyki aut po tuningu. No ale oczywiście pokazy driftu chyba przyciągają największą widownię. Są najciekawsze i to właśnie było prawdziwe święto dla kierowców i to oni właśnie mogli sprawdzić się na torze. Dajemy kierowcom możliwość wjechania na tor w tak zwanych sesjach, żeby mogli sobie przejechać nitkę toru. To są sesje czakie 30-minutowe. Dwa poziomy trudności, czyli dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z torem, no i dla takich, które jadą trochę szybciej, już jeździły po torze. Można też wspomnieć o tym, że była strefa dla kamperów. To też jest pewna forma właśnie motoryzacji, a niekoniecznie jest czymś, co generuje duży hałas i coś, co może sprawiać mieszkańcom problemy, chociaż myślę i tak, że tych problemów nie ma zbyt wiele. Był również dla chętnych albo dla osób, które nie posiadają prawa jazdy była strefa sim karingu, czyli taka we, wirtualna wersja toru dla początkujących osób, które chcą trochę tych bączków pokręcić. Jeśli chodzi o poparcie, które okoliczna społeczność wywierała na tą decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, to wypowiedział się na ten temat Bartosz Bieliński, czyli prezes Automobil Klubu Wielkopolski. Bardzo chciałem podziękować wszystkim fanom motoryzacji wszystkim mediom, że tak zainteresowały się tą sprawą, że to przekazały, że dosłownie w ciągu jednej doby okazało się, że nas jest 27 milionów, bo tyle było kliknięć y, naszego hashtagu ratujmy to z Poznań czyli społeczeństwo jednak jest zainteresowane motoryzacją, motosportem rzeczywiście ta cała sytuacja odbyła się szerokim echem w całym środowisku y, motosportu myślę, że też to będzie dobra okazja, żeby rzeczywiście osoby, które y, są żywo zainteresowane y, y, szybką jazdą i nie tylko y, zaczęły się pojawiać y, y, w dużych liczbach na to, że Poznań żeby pokazać rzeczywiście i to władzom i, i też mieszkańcom, że to zainteresowanie tym sportem w Polsce jest i tak łatwo tego tematu nie da się uciszyć. a co ciekawe też na wydarzeniu był obecny minister sportu i rekreacji Jakub Rutnicki właśnie w związku z tymi ostatnimi wydarzeniami, a też posłuchajmy jeszcze raz pana Bartosza Bielińskiego, który opowiedział o planach toru na najbliższy rok. Mamy zaplanowane cztery rundy samochodowych mistrzostw Polski i trzy rundy motocyklowych Mistrzostw Polski, dwie rundy kartingowe. Oprócz tego dużo eventów motoryzacyjnych, takich jak na przykład Track Day, Speed Day, czyli dla fanów dwóch kółek. Pierwsza runda Mistrzostw Polski już w maju, więc naprawdę tego będzie dużo. Z naszej strony możemy jeszcze przypomnieć o 20.00. Dzisiaj będzie magazyn reporterów, w którym nasi dziennikarze zajęli się właśnie sprawą Toru Poznań. Warta nagłośnienia, warta tego, żeby o niej wspomnieć. Także jeszcze raz dziękuję 98 i 6 radio Afera i magazyn reporterów dziś o godzinie 20. A my słyszymy się po chwili muzyki. I'm to My parts Of me Do it My skin my, my brain I became a I'm won't to comply Przechodzimy od piłki nożnej i od Toru Poznań, przechodzimy na koszykówkę a tutaj bardzo ważne wydarzenie dla Poznania, bo Enea AZS Politechnika rozgrywała w ten weekend trzeci i czwarty mecz finałów koszykarskiej basket Ligi Kobiet z AZS-em UMCS Lublin. Bardziej pozytywne informacje mamy w kontekście tego, co wydarzyło się w sobotę, bo wówczas AZS Politechnika wygrała 76 do 58 z Lublinem jeśli chodzi o przebieg meczu no to był agresywny początek Poznanianki dominowały fizycznie bardzo intensywny styl gry Skupiły się na wysokiej obronie, blokowaniu rzutów, walczyły bardzo o zbiórki, co nie jest łatwe właśnie w drużynie AZS-u, który ma dość niską tą średnią wysokości, to znaczy koszykarki AZS-u poza Jessica Carter, być może Jowaną Popowicie, obecnie też Hanom Hank, nie są zbyt wysokie, a jednocześnie wygrywały w sobotę te zbiórki, co pozwoliło im w pierwszej kwarcie wypracować prowadzenie 19 do 16. Skuteczność w ataku nie była idealna, ale poznanianki nadrabiały to wymuszaniem fauli i fizycznością pod koszem. Druga kwarta to jest zespołowość. Wykorzystywały fizyczność swoich najwyższych zawodniczek, jak już wspomniałem. I ENA kontrolowała tempo, schodząc na przerwę z wynikiem 35 do 32. A co wydarzyło się w drugiej połowie? W drugiej połowie sytuacja wyglądała jeszcze jeszcze podkręciły, dokręciły tą śrubę Poznanianki, bo z trzeciej kwarty wyszły zwycięsko wynikiem 20 do 13 więc ta przewaga już urosła do 10 oczek no i tutaj, żeby też nie odpuścić w tej czwartej kwarcie, no to zwycięstwo 8 punktami i to zwycięstwo w tym trzecim meczu stało się faktem, bo nie wróciliśmy jeszcze do tych dwóch poprzednich spotkań bo warto wspomnieć, że w fazie play-off gramy do trzech zwycięstw o Mistrzostwo Polski. Nie tylko w tych wcześniejszych ćwierćinach półfinału. sytuacja wygląda tak samo. No i tak w pierwszym meczu, pierwsze dwa mecze odbywały się w Lublinie. Pierwszy mecz był przegrany przez Poznanianki 68 do 76, a drugi 71 do 86, więc ta wygrana w trzecim meczu 76 do 58 przedłużała tą serię i szansę walki o Mistrzostwo Polski, no bo wynik w tym w tej, w tej serii to było 2 do 1. Warto też wspomnieć, że w tym meczu najlepiej na boisku taką siłą napędową poza była Jessica Carter, która zdobyła 12 punktów i 6 zbiórek, a także Brown 16, zbi z, 16 zbiórek i 7 asyst, więc rzeczywiście bardzo dobrze to wyglądało na parkiecie, no ale to drugie spotkanie już nie było tak szczęśliwe. 77 do 82, no ale jak już wiemy, jaki był rezultat, rezultat końcowy, to warto jeszcze przybliżyć, jak wyglądał przebieg spotkania. Przebieg ostatniego spotkania był taki, że Lublinianki w zasadzie pokazywały to, że to one zajęły drugie miejsce w rundzie zasadniczej. Lublin grał cierpliwie, skutecznie wykorzystywał błędy w defensywie Poznanianek. Kluczową postacią była Klaudia Wnorowska, która zachwycała błędno, bezbłędnością w rzutach. Wykorzystała je wszystkie, w tym aż trzy trójki, co pozwoliło przyjezdnym wygrać pierwszą kwartę 26 do 20. W drugiej kwarcie przewaga Lublina wzrosła do 10 punktów, natomiast wtedy rozpoczęła się ogromna pogoń poznanianek, które zniwelowały te straty do zaledwie dwóch oczek, ale mimo szansy na wyrównanie Lublin utrzymał prowadzenie 42 do 33 do przerwy i po drugiej, po przerwie Lublinianki ponownie odskoczyły na aż 13 punktów przy wyniku 46-33 jednocześnie była to najdłuższa seria punktowa w tym meczu dla przyjaznych, aż 11 punktów włącznie z tą drugą kwartą z rzędu zdobyły ale w tym meczu podopieczne Wojciecha Szawarskiego nie odpuszczały doprowadziły do zwrotu akcji po którym z hala Politechniki eksplodowała z radości po rzucie Hany Hank na 53-53 do -53. A finalnie na czwartą kwartę Oba zespoły wychodziły z remisem 61 do 61 Tutaj e, można jeszcze Przybliżyć ostatnią kwartę Która była wojną nerwów Na minutę i 40 sekund przed końcem e, Poznanianki wygrywały Po rzucie Jowany Popowicz 77-76 Niestety e, Bezlitośnie kontrowała je e, Markejsza Gatling Zawodniczka z Lublina e, Lublin utrzymał nerwy na wodzy i wygrał w całe spotkanie 82 do 77, pieczętując tym samym tytuł Mistrzyń Polski. Ale może oddajmy głosy Wojciechowi Szawarskiemu, czyli trenerowi AZS-u Politechniki Poznań, który powiedział, że mimo wszystko odnieśli sukces. Drugie miejsce gra w finale i myślę, że też w tym finale powalczyliśmy, pokazaliśmy, że zasłużyliśmy na ten medal. Dziewczyny wczoraj zagrały świetny mecz, wygraliśmy dzisiaj, przegraliśmy, ale też po walce... No to trzeba sobie powiedzieć, że AZS Poznań był chyba absolutnym underdogiem tych rozgrywek. W sezonie zasadniczym czwarte miejsce i mało kto chyba by się spodziewał, że podopieczne Wojciecha Szawarskiego w ogóle dojdą do finału i rzeczywiście nawet chociaż w tym jednym meczu się postawią rywalką, bo warto wspomnieć, że wcześniej AZS UMCS Lublin wygrywał gładko 3-0 z Wisłą Kraków, później 3-0 ze Ślęzą Wrocław, więc to 3-1 to taki event w finale, no a jak trener też wspominał, zespół przede wszystkim pokazał siłę mentalną. Oprócz umiejętności kosiekarskich, które niewątpliwe dziewczyny mają, mają też ogromne serce. Do walki są ambitne i też stanowiły taki kolektyw, który zawsze walczył do samego końca poznanianki w sezonie zasadniczym, a dokładnie w kolejce 17 rozjechały pamiętam Lublin wówczas 83 do 62 niestety nie udało się tego powtórzyć w niedzielnym meczu ale Malina Piasecka, czyli rozgrywająca Politechniki wspomniała o tym, co pozwoliło osiągnąć tak dobry wynik w sezonie i w ogóle w tych finałach przebudowanie w tym sezonie, nie będę gdzieś tam kłamać, ale był ten taki trzon też zostawiony chociażby Jowana Popowicz, Czesi. Carter, bardzo dobrą drużynę, taki kolektyw stworzyłyśmy w tym roku. A zainteresowana wspominała, że przygotowanie fizyczne też nie było bez znaczenia. Chociażby wczorajszy mecz, dzisiejszy mecz, gdzie mamy już tyle w nogach w tak krótkim czasie. Tak jak mówię, trenerzy wykonali ogrom pracy przygotowując nas. My wykonałyśmy ogrom pracy i dzięki temu też widowisko mogło być o wiele lepsze, bo jednak intensywność tych meczów była duża mimo wszystko to wielki sukces srebro po długim czasie wraca do Poznania na mistrzostwo, będzie trzeba poczekać, było na razie chyba zdaje się jedno i to dawno dawno temu, więc może jeszcze my tutaj w karierze radiowej się tego doczekamy że zapowiemy to. Ostatni raz na pewno na podium po, Politechnika Poznańska była w sezonie 2003-2004 czyli czekaliśmy na to aż 22 lata no dokładnie, ja rocznik 2004 ja, zdaje się, że ty 2003, więc wszystko się zgadza <gryphanie> tak, dokładnie, czyli i nie widzieliśmy jeszcze tego w zasadzie na własne oczy. A za momencik wrócimy do was z kolejnymi informacjami. Wjeżdżam w 2023, trochę starszy i trochę bogatszy, ten sam styl, gajer i krawat, no i ten sam syf dalej ścigają zawad. Wjeżdżam w 2023, w końcu cały kraj na to patrzy, kilku MC zeżarła trema, szukam konkurencji, ale jakoś nie ma. O. Daję to z wątroby, tak jak foagra. Dla tych, co czekali, aż to nagram ey. Ja i słowa to jak monet i farba ey. Wjeżdżam razem drzwiami przez parka Nie zasunąłem skręcenia afer Tylko z linii trwalszych niż grawer A że wiedzą już, jak się nazywam To zwijają manżur, rozwijają dywan ey. Moje życie, moje wersy, mój outfit Mam wszystko, żeby stać się legendą Mamo, już nie musisz dłużej się martwić Wie chem ja wyjadę legendą.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 Słowo jest cenniejsze niż banknot Nie zawsze się opłaca, ale warto Ja i widzę to jak płótno i Van Gogh Dzwoni dealer, no bo ma dla mnie auto Halo?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 z piosenką Gelenda. Idealnie nas tutaj wprowadził w motoryzacyjny, znowu w motoryzacyjny nastrój, bo będziemy mówić o psr gdzie wynik bez zmian, ale obraz meczu był zupełnie inny, bo Hunter z PSŹ Poznań przegrał 34 do 56 z Abramczyk Polonią Bydgoszcz w niedzielnym spotkaniu trzeciej kolejki żużlowej drugiej Ekstraligi. To rezultat identyczny, jak wspomniałem na samym początku, jak w pierwszym meczu z sezonu z Ostrowią Ostrów w tym razem drużyna mogła jednak wrócić do domu z przynajmniej minimalnie podniesionym czołem, a to dlatego, że Bydgoszczanie są absolutnym faworytem całych rozgrywek. Zespół, który już rok temu był o krok od awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej, teraz dodatkowo wzmocnił się zawodnikiem i wychowankiem Polonii, ósmym żużlowcem minionego sezonu w elicie, czyli Wiktorem Przyjemskim. I gryfy, choć rzeczywiście prowadziły od pierwszej do ostatniej, od pierwszego do ostatniego biegu, bo tutaj nie mamy e, mowy o minutach meczu, e, tej przepaści e, długo nie było widać między oboma drużynami, wspomniany Przyjemski zaczął zawody od zera ulegając najsłabiej w teorii e, najsłabszej w teorii parze e, psg -tu, czyli e, Antoni Mencel i Kacper Pluda klasą e, dla siebie ponownie był Ryan Douglas, a gdy w szóstym wyścigu Bartosz, e, Bartosz Smektała i Dimitri Berże pokonali pięcie do jednego Krzysztofa Buczkowskiego i Kacpra Andrzejewskiego, to przewaga Polonii stopnio, stopniała do zaledwie dwóch oczek, do stanu 19 do 17. Gospodarze wygrali jednak pięć kolejnych biegów, w tym trzy podwójne i ostatecznie zapewnili sobie wygraną już w 11. gonitwie Co się zatem stało? Trener Skorpionów, czyli Eryk Juźwiak, tłumaczy, że jego zespół wpadł w błędne koło z ustawieniami motocykli. Dobrze wychodziliśmy ze startów, ale troszkę brakowało nam prędkości na trasie, plus Błędy też w pierwszym łuku powodowały, że dziś zaczęliśmy trochę za mocno szukać sprzęcie i stąd ta potem trzecia seria no, zupełnie nam nie wyszła i już lepiej do końca meczu nie było. Sugestia była też przed meczem taka, że jak mecz nam zacznie uciekać to żebyśmy też nie wali się jakichś mocniejszych zmian tylko potem próbowali jak najwięcej. A sama końcówka meczu była już nieco lepsza i PSZ zremisował 12 i 13 bieg, a w 14 i 15 przegrywał w stosunku 2 do 4. No i ostatnia gonitwa była zresztą ozdobą całego spotkania, ponieważ Ryan Douglas stoczył w nim kapitalną walkę na dystansie z Szymonem Woźniakiem i Kajem Hakembekiem. Australijczyk po raz kolejny był klasą dla siebie i zdobywając 14 punktów w sześciu startach był zdecydowanie... tutaj tutaj gwiazdą PSZ-, u ale mimo to sztab szkoleniowy nie zdecydował się wykorzystać jego ani żadnego innego żu żu żu żużlowca z rezerwy taktycznej. Jedyne zmiany związane były z nieobecnością kontuzjowanego Nielsa Christiana Iversena, za którego PSŻ zastosował przepis o zastępstwie zawodnika, a dlaczego tak tłumaczy Eryk Juźwiak. Takie mieliśmy założenie przed meczem, że jeżeli ten mecz już nam odskoczy na więcej niż 12 punktów, to damy każdemu pojechać, żeby jak najwięcej informacji zebrać też dać okazję tym chłopakom do pościgania, bo wiemy, w jakiej też w sytuacji, że nie mamy swojego stadionu i jakby to nie jest żadne usprawiedliwienie dla nas, ale też musimy gdzieś jak najwięcej z tymi rewanami z się pojeździć. Musimy trenować między sobą, to nie zawsze też daje dużo, no bo między sobą może to wyglądać dobrze, ale już jak przyjedziemy gdzieś na zewnątrz, to już wygląda to zupełnie inaczej. I... Drugim podaglasie najskuteczniejszym zawodnikiem psg tu był Bartosz Smektała, jednak jego dorobek to już tylko 7 oczek w sześciu startach. 5 punktów uzbierał Dmitri Berże po trzech, po trzy Kacper Pludra i Antoni Mencel, a dwa Kamil Witkowski. O tym, jak bardzo zespół Skorpionów jest dotąd jednoosobową armią, najlepiej świadczy lista klasyfikacyjna drugiej Ekstraligi. W gronie 57 żużlowców, którzy wystartowali w tym sezonie w choć jednym biegu, trzecią najwyższą średnią biegopunktową ma Douglas. Drugi pod tym względem w zespole PSZ tu Berże jest już 44. Dlatego trener Juźwiak docenia na każde, nawet najmniejsze światełko w tunelu. To nie był, że sam Ryan Douglas i długo, długo nic. Może tu po punktach jak patrzymy, to też nie ma jakby z drugiego zdecydowanego zawodnika z punktami, ale no każdy jakieś punkty dorzucał i do tego będziemy dążyć, żeby cała drużyna dorzucała punkty. Po tych dwóch dorasz, porażkach, choć warto podkreślić też, że podniesionych na dwóch z trzech najcięższych wyjazdów w całym sezonie że zamyka tabelę drugiej Ekstraligi. Na żółto-czarnych czekają teraz dwa domowe starcia 29 kwietnia ze z Rzeszów i 2 Maja z Orłem Łódź, a Eryk Juźwiak podkreśla, że te spotkania najprawdopodobniej zdefiniują cały sezon. Musimy walczyć dalej, trenować ciężko, żeby tą sytuację z meczu na mecz teraz poprawiać. Będziemy mieli dwa domowe mecze, więc no tutaj na tym się teraz będziemy koncentrować i chcieli jak najlepiej do tego przygotować, żeby ta inauguracja na Golęcinie była w końcu z punktami dla nas. To przygotowanie może ułatwić fakt, że PSZ nareszcie będzie miał do dyspozycji ten domowy tor. Przebudowa stadionu na Golęcinie jest już na absolutnie absolutnym finiszu. Na czwartek zaplanowany jest odbiór toru z udziałem przedstawicieli głównej komisji sportu żużlowego. Jeżeli nie zgłoszą oni żadnych uwag, to w piątek po południu przy Warmińskiej po raz pierwszy w tym roku zawarczą żużlowe motocykle i oby nikt w okolicy nie zgłaszał, że jest im za głośno, będę cały czas nawiązywał do sławnego toru Poznanie. Tutaj jeszcze raz przypomnijmy 98 6. dzisiaj o godzinie 20. magazyny reporterów właśnie na temat toru Poznań. No a za chwilkę jeszcze tematy ciekawe, bieganie i szczypiorniak. Ale to za momencik po chwili muzyki.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 So bold Wydałem już e, bieganie. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem biegania. Nie wiem, czy ty, Filip, jesteś. Co nieco czasem próbowałem, ale no, wolę raczej biegać w czasie sportów zespołowych. Samo bieganie. No powiem, że nie, nie jestem fanem wielkim tego sportu, aczkolwiek dobrze się ogląda to w, podczas olimpiady, bieganie na 100 200 na kilometr, to jest akurat coś, co, co polecam każdemu, no a tutaj jak mówisz w sportach zespołowych, no to w tym roku półmaraton biegł między nimi przez stadion przy ulicy Bugarskiej, więc była taka, zdaje się, kładka wyłożona dla biegaczy, żeby sobie mogli przez murawę też, żeby jej nie uszkodzić wiem jak to wygląda w Poznaniu wyglądało z murawą w wielu spotkaniach. Przecież ona była wymieniana już chyba dwa razy, zdaje się, w ostatnim czasie, więc też, żeby jej nie uszkodzić przed zbliżającymi się spotkaniami, to też taki pomysł się pojawił. Rzeczywiście to był też bardzo ciekawy bieg. W tym roku upadł, zdaje się, rekord trasy dla pani. Tutaj Kenika, Shaila Czepki Rui, wykręciła rezultat 1 godziny 6 minut i 8 sekund. Dobrze, że wspomniałeś też o stadionie, bo od tamtego momentu była ucieczka mężczyzn, w której brało udział 7 osób. Dopiero na Grun Grunwaldzkiej się rozerwali, a ostatnia trójka finiszowała razem. Różnica między pierwszym a drugim miejscem to raptem 2 sekundy, więc było naprawdę blisko. Najlepszy z polskich biegaczy to Sebastian Nowicki. Były 10, 10 i to w zasadzie bez nawet Bez kolokwialnie mówiąc podjazdu. Bez, nie, nie nawiązał nawet do czołówki, bo do Belga, który był 9, stracił minutę i 13 sekund. Warto też wspomnieć klasyfikację generalną mężczyzn. Wygrał Tanzańczyk Johnny Nehaj Wele godzina i 52 setne. Zabrakło niewiele do tego, żeby była równa liczba godziny. Na drugim miejscu Kenijczyk Weasley Kipke Moj, godzina 55 setnych, czyli tutaj różnica 3 sekund. 3, 55 sekund, więc różnica 3 sekund. I na trzecim miejscu Peter Tuj Toek też Kenijczyk. Tutaj godzina i jedna minuta, więc w miarę ładny, taki smukły wynik można powiedzieć. A najlepszą Polką był była pani Dominika Stelmach, która była w kategorii Open 14, a w kategorii K40 była pierwsza i też nasz wysłannik miał okazję przeprowadzić z nią wywiad. Posłuchajmy pani Dominiki, która skomentowała swój bieg. No, chciałam co najmniej dwie minuty powiedzieć szybciej, natomiast od początku czułam, że mam bardzo zmęczone nogi. Chcę przeanalizować dlaczego. No i tak naprawdę już później to już był bieg treningowy w 20 km.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 No, a też e, najlepszym z, z Polaków był Sebastian Nowicki, który e, w tej kategorii Open był e, dziesiąty, ale ta strata do czołówki była e, bardzo duża. Tutaj chyba większych szans na jakiś e, wyższą lokatę e, nie było. Nawet do, tej, do tego miejsca dziewiątego, e, czyli tego, który było bezpośrednio przed nim, tracił ponad e, minutę. Ale też e, posłuchajmy samego zainteresowanego, e, jakie emocje mu towarzyszyły po zajęciu tego dziesiątego miejsca. Jest to zawsze jakaś radość, cieszę się bardzo. Pierwsza dziesiątka przy tak dużym biegu. No cóż, kończy powoli sezon. Myślę, że jeszcze coś tam gdzieś z tyłu głowy zostało. Trzeba wrócić do pracy, znów troszeczkę potrenować i, i wrócić silniejszym. Najlepszy Polak wypowiedział się również o tej nowej trasie, która była w tym roku w półmaratonie łatwiejsza, czy szybsza? Na pewno Ja się cieszę, bo nie ma tego ostatniego podbiegu Na 19 km, jak było w latach ubiegłych To rzeczywiście daje na plus W momencie, kiedy przychodzi już takie duże zmęczenie fizyczne To zdecydowanie pomaga Trasa mi się bardzo podobała Było troszeczkę takich technicznych zawijasów Chociażby na stadionie Ale poza tym ustawienie się kibiców Bardzo mocno pomagało Byliśmy w takich fajnych punktach Poznania Więc myślę, że każdy, kto odwiedził to miejsce Byłby zadowolony z tej trasy Nasz redaktor przeprowadził bardzo też yy, Miłą rozmowę można powiedzieć z panem Mateuszem Bucherem, który pobił swój rekord życiowy, a co ważniejsze dla naszego radia, regularnie nas słucha. Dlatego też o odczuciach po ukończeniu swojego biegu oddajemy głos panu Mateuszowi. No powiem szczerze, że czuję się bardzo dobrze. Nie spodziewałem się tak bardzo znaczy tak, tak dobrego wyniku. Jeżeli chodzi o samą trasę, myślałem, że będzie trudniej. Tak naprawdę cały czas się czułem jakbym biegł z górki. No trzeba chyba sobie powiedzieć, że Edwin to prawdziwy. E redaktor z krwi kości miał po prostu tutaj nosa, żeby ze wszystkich biegaczy naszego słuchacza tutaj e, odnaleźć. Możemy chyba pozdrowić pana Mateusza. Jeżeli pan Mateusz nas słucha, to serdecznie pozdrawiamy. A też tutaj pan Mateusz wypowiedział się o, tej, o tym fragmencie trasy, który biegł przez stadion przy ulicy Bugarskiej. Ogólnie była było spoko, fajna trasa. No jedynie na stadionie Lecha murawa była wyłożona wykładziną. Było trochę gorzej, bo jednak było bardzo miękko i to trochę zaburzyło tempo i naprawdę było czuć w nogach, że ciężej się biegnie te kilkaset metrów? Miękko na pewno nie było na hali, na której piłkarze ręczni Enea WKS Grunwaldu Poznań nie zawiedli i sprostali w roli faworyta. Na własnym parkiecie pewnie pokonali AZS AWF Białą Podlaską 28 do 19 w meczu 23 kolejki Ligi Centralnej właśnie piłki ręcznej mężczyzn. To był, to był drugi mecz tych drużyn w obecnym sezonie. Pierwszy, który odbył się w białej. Podlaskiej, zakończył się wynikiem 28-25 dla Poznaniaków, czyli pod opieczni Michała Turza rzucili dokładnie tyle samo punktów, aczkolwiek stracili ich e, mniej, dokładnie o 6 punktów mniej. E, tutaj muszę wspomnieć jeszcze o czymś, co wydarzyło się przed tym meczem, dokładnie o tym, że został on o godzinę opóźniony, a wszystko to z powodu awarii klimatyzacji na hali przy ulicy Newtona, z której co jakiś czas wyciekał e, płyn, Mamy dzisiaj Julię, która była naszą wysłanniczką na ten mecz I mówiła, że ta klimatyzacja nie została naprawiona do końca tego spotkania Jednak w rozmowie z sędziami dozwolili, dopuścili oni Hale. Po prostu co jakiś czas ten fragment boiska był przecierany Tak, to już nie, nie jest to w ogóle pierwsza sytuacja Gdzie w przypadku WKS-u Grunwald ten mecz stał pod znakiem zapytania Rzeczywiście szczęścia do hali chyba ten zespół nie ma A szczęścia do hali chyba nie ma całe nasze miasto zdaje się, ale to oczywiście temat e, chyba wielokrotnie poruszany i nie będziemy już tutaj go drążyć. Trzeba przejść też do spotkania, jak to w ogóle e, wyglądało, bo od początku po obu stronach e, brakowało e, skuteczności. Gospodarze nie trafiali do bramki, też tą piłkę e, gubili. Tutaj na pewno nie bez znaczenia był ten fakt, e, że to spotkanie e, było o godzinę opóźnione, no bo też zawodnicy muszą od nowa się rozgrzewać. E, Pojawia się pewnie jakiś stres, e, stres, czy to spotkanie w ogóle e, dojdzie do skutku, a do przerwy utrzymywała się około trzypunktowa przewaga na korzyść drużyny z Poznania. Gra była bardzo niedokładna w tej pierwszej odsłonie meczu, a drużyna z Białej Podlaskiej nie, wykorzystała, nie wykorzystywała kontr, które pojawiały się po stratach piłki zespołu z Poznania. Na pierwsza połowa już tak ostatecznie, definitywnie zakończyła się wynikiem 9 do 5 dla WKS-u Grunwald. Jeżeli chodzi o całą grę, no to można oddać głos Mikołajowi Przybliskiemu, czyli rozgrywającemu WKS-u WKS Grunwald, który powiedział, że z takim stylem mogą nawet wygrać z liderem dużo dała obrona i Filip Tarko, który broni chyba cztery karne. Zaraz napędzało. Skuteczność też była fajna, szkoda tylko niektórych strat, to jest do wyeliminowania i myślę, że jak zagramy tak z tyłu, i jeszcze lepiej w obronie, to we Wrocławiu jesteśmy w stanie wygrać. Druga połowa rozpoczęła się znacznie bardziej energicznie z obu stron. Początkowo toczyła się bramka za bramkę. Goście przyspieszyli, zaczęli groźnie kontratakować. Podczas gdy gospodarze skupiali się wyłącznie na ataku pozycyjnym. Taka taktyka drużyny z Białej Podlaskiej zaczęła przynosić efekty. W pewnym momencie zbliżyli się nawet do Poznaniaków na dwa punkty przy wyniku 12 do 10. Bramkarz gości zaliczył nawet kilka świetnych interwencji, co skutkowało małym przestojem gospodarzy, a niemoc udało się przełamać Poznaniakom dopiero po karnym Kacpra-Siejaka na 15 do 12, i od tego momentu gospodarze już tylko powiększali swoją przewagę. Defensywa Grunwaldu wciąż świetnie działała, ale to też coś na co Michał Turzy zwracał uwagę, bo mówi, że łatwiej jest grać na własnej chwali właśnie w defensywie. Te trybuny ich zawsze niosą. Możemy oddać jeszcze raz Mikołajowi Przybylskiemu głos, który podziękował, dla, podziękował przeciwnikom za ich zachowanie fair play właśnie dotyczące myślę, że przeciekającej klimatyzacji. Też trzeba podziękować drużynie z Białej, że oni ten mecz zagrali. Myślę, że jakby się uparli i powiedzieli, że chcą walkover to by się to tak skończyło, a oni... Pokazali klasę i mega szacunek do nich, że chcieli ten mecz zagrać. Fajnie, że tak się skończyło. Cieszymy się. Trener WKS Grunwald, Michał Tuż wspominał również, że sam zespół nie wiedział do samego końca, czy mecz w ogóle się odbędzie. To, co nas dzisiaj zastało, bo wczoraj normalny trening przeprowadziliśmy, dzisiaj od rana problemy z wentylacją kapało, nie wiedzieliśmy naprawdę, czy to spotkanie dojdzie do skutku. Współpracy z fan klubem, z olwojami wzięli wszystko w swoje ręce i chcieli nam pomóc, żebyśmy to spotkanie odbyli. No, Sam szkolnie pochwalił również zespół, że m, jego zawodnicy spisali się dobrze, nawet pomimo tego opóźnienia, niespodziewanego opóźnienia w meczu. Ta przerwa na pewno ja jeden zespół na drugi wpłynęła słabo, ale drugą połowę uważam, że mimo cały czas problemów kadrowych w naszym zespole, graliśmy dobre zawody i rzucaliśmy przede wszystkim bramki. Kolejne spotkanie drużyna z Poznania rozegra 26 kwietnia na wyjeździe z WKS-em Śląskiem Wrocław. To jest dokładnie niedziela. WKS Śląsk-Wrocław jest liderem tabeli. Poznaniacy pokonali ich na własnej hali, co było dosyć dużym zaskoczeniem, a pod opieczni Michała Turza zajmują obecnie piąte miejsce i tracą do lidera 12 punktów. My za dzisiejszy Sporting dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia. Za mikrofonami byli Samuel Kimmel i Filip Szymkowiak, a realizował nas Mateusz Szlas.